Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj wracamy do Gwiezdnych Wojen w składzie dwuosobowym. Mówi do Was Hubert Mando Spandowski, jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. Zamknęliśmy rok 2024 ze sporymi zaległościami, bo Egmont na sam koniec no, rozpieścił nas i dowalił z pięć komiksów w samym grudniu, także zaczynamy nadrabianie zaległości i dzisiaj na warsztat bierzemy Teoretycznie samodzielny zeszyt, praktycznie no kontynuacja tego wszystkiego, co działo się do tej pory, czyli czwarty eventowy zeszyt, w sensie tom, wprowadzający do ostatniego, czwartego crossovera w tym rozdziale Gwiezdnowojennej Sagi, czyli Mroczne Droidy. No tak i tutaj za scenariusz tak naprawdę jak przy wszystkich tych seriach wprowadzających dany crossover odpowiada Charles Soul a za rysunki odpowiada tutaj Luke Ross, o którym mówiliśmy już w konglomeracie całkiem dużo dlatego, że to jest autor który pracował przy wielu komiksach bo starczy przypomnieć, że on rysował między innymi także Wojnę Łowców Nagród pisaną przez Soula będzie, czy rysował już, a z naszej perspektywy pewnie będzie rysował, no bo też o tym komiksie pogadamy, Django Feta, Allegiance, rysował Darta Maula z 2017 roku, Trauna, czy Przebudzenie Mocy, adaptację, także, no i to jest wyimek, bo on miał, ma tego jeszcze sporo więcej, także no to jest człowiek, który w Gwiezdnych Wojnach, no sporo już zrobił, natomiast ja się przyznam, że teraz jak sięgnąłem to o tyle się zdziwiłem, że ja miałem, wiesz, kolejność taką trochę od skąca, nie, no bo wojnołowców nagród czytałem no wcześniej, a tego maula przeczytałem później i trochę się zdziwiłem w tym kontekście, że mam wrażenie, że ten rysownik się rozwinął od tego 2017 roku. Bo to nie jest tak, że te rysunki w maulu były jakieś bardzo złe, ale jak teraz sobie przypomnę właśnie te jego późniejsze dokonania, no to, to bardziej mi się ta jego kreska podoba, ale to taka tylko dygresja na początek. A za kolory, bo tutaj w sumie kolory też są istotne, do czego później pewnie będziemy nawiązywać. Odpowiada Alex Sinclair. Także to jest ta główna trójka, która odpowiada za mroczne droidy. Tak jest. A fabularnie no, było to zapowiadane jako horror w Gwiezdnych Wojnach, jako taki no, doklejony trochę event, bo te wcześniejsze trzy crossovery tworzyły trylogię, zamkniętą trylogię Szkarłatnego Świtu, no i na sam koniec jeszcze dowalili jeden crossover, który był zapowiadany jako horror. My trochę przewidywaliśmy po ostatnim którymś komiksie bodajże Darcie Wejderze, gdzie był tam, były tam droidy wykorzystane, grupa droidów, czy to nie pójdzie w tym kierunku? Nie, to jest zupełnie co innego. To jest kontynuacja ostatniego tomu tej właśnie trylogii eventów, czyli Ukrytego Imperium, który kończył się otwarciem klatki Farmata i z tej klatki wypadł, chyba wypadł, bo ja wypad, to przeglądałem mm -hmm. i to tak jest, nie, nie, nie mogłem skleić, no tak, tak, tak. Wypadł taki krążek z takimi trzema kółkami i kreskami, a finalnie, w, na, gdy Imperator i Darth Vader opuszczają tę stację kosmiczną, do tego krążka wnika wieczna iskra. I zaczynamy właśnie od tego krążka i od takiej narracji z, na czarnej stronie, narracji w, we fioletowych ramkach. Ta narracja będzie nam towarzyszyła przez cały ten komiks. No, że powstał jakiś byt, który już wcześniej miał chyba dwie próby przejęcia galaktyki, przejęcia świata. Ostatnimi czasy został powstrzymany właśnie przez sitów i zamknięty gdzieś i teraz on zaczyna aktywizować kolejne droidy. Sam wnika najpierw w jednego droida, a później kolejno aktywuje inne. Najpierw przejmuje Gwiezdny Niszczyciel, na którym wyżyna w całkiem krwawy sposób wszystkich organicznych przedstawicieli, wszystkich ludzi. Zostają same droidy, a potem zaczyna się ta plaga rozszerzać na całą galaktykę. I my tak naprawdę przez te pięć zeszytów, bo to jest pięciozeszytowy event, śledzimy po pierwsze w Właśnie e, tę plagę, która się rozwija i widzimy jak coraz bardziej to, to, horrorowo zmienia się nasz ten cały główny szef e, tej, tego całego e, spisku, jak zmienia się też ten Gwiezdny Niszczyciel, wszystko staje się takie e, bardziej mroczne straszniejsze i tak dalej. Oni próbują przejąć też organicznych. Nazywają je mięsem i próbują wniknąć w ludzi żywych, bo oni cały czas czują głód, wchłaniają kolejne droidy, ale chcą przejąć żywe ciała. No i przez tak naprawdę te pięć zeszytów przeprowadzają różne eksperymenty, jak połączyć żywego osobnika z droidem i ostatecznie jak w niego wniknąć. Uniknąć. Równolegle śledzimy kilka wątków, których na tym etapie nie zrozumiemy, bo są to e, rzeczy, które będą rozwijane w innych tomach, ale taki najbardziej chyba e, wysuwający się naprzód to jest jakaś taka sekta wyzwolonych droidów, które e, zyskały samoświadomość i przestały być sługami ludzi. To się nazywa kolonia drugiego objawienia. No, i oni podejmują walkę z, z, z plagą, z tymi złolami z naszego komiksu. Początkowo nieudaną, finalnie łączą siły z drużyną D, która też będzie miała swój własny komiks. I tak naprawdę dostajemy klasyczny, a nawet nie powiedziałbym, że nawet nie klasyczny, tylko jeszcze bardziej chyba podziurawiony komiks od tych wszystkich eventów, które mieliśmy wcześniej, wprowadzających do crossovera. Czy wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowa kwestia, jeżeli się zabieracie za mroczne droidy, bo ja mam wrażenie, że z jednej strony to jest w pewien sposób zamknięta opowieść. Natomiast my bardzo często i to w zasadzie im dalej w te crossovery począwszy od samej Wojny Łowców Nagród, a no skończywszy na jakby finale trilogii Kiry, to tam coraz mniej to było wszystko połączone, w tym sensie, że tam w zasadzie ten album główny to była po prostu niezależna historia, a te pozostałe wszystkie tomy, no to one coraz częściej w ogóle się nie przecinały z tymi wydarzeniami z tego głównego tomu, albo nawet jeżeli się przecinały to tam nie było nic istotnego tutaj to jest napisane o tyle dziwnie, że po pierwsze, no, nie wiem ile ty już masz tych szóstych tomów za sobą ale ani to co widzimy w Afsze ani to co widzimy w Star Warsach, ani to co widzimy w Wejderze, ani to co widzimy suma sumarum w Łowcach Nagród dla mnie się ma nijak do punktu wyjściowego, który tutaj dostajemy i to tak dosłownie nijak, no bo... E, no. no bo te szóste tomy, nie, nie, nie, no t, punkt wyjściowy jest tutaj. A potem te wszystkie siódme tomy y, będą się najprawdopodobniej przecinać, bo tak jak mówisz, to jest naprawdę bardzo dziurawy e, komiks. To nie jest tak jak w przypadku Ukrytego Imperium czy mm -hmm, Szkołatnych tak. Rządów, że mieliśmy e, historię niezależną. Ona jest tutaj zamknięta, ale momentami to mamy dwie strony poprzedzielane na 15 kadrów w taki chaotyczny sposób, ładny i na każdym widzimy jakichś bohaterów z innych komiksów i tak jak na początku to jest nawet urocze, bo mamy sporo nawiązań, tak na końcu to jest no, kompletnie niezrozumiałe. W sensie, no domyślamy się, co się dzieje, że gdzieś tam coś się dzieje, ale bywa, że mamy naprawdę duże przeskoki czasowe, że główni bohaterowie innych serii nagle nam wchodzą na scenę, są już przejęci, są już pod wpływem plagi. Tego tutaj nie dostajemy, nie wiemy jak to się dzieje i sam finał też jest w samym tym komiksie jest, tak jak mówisz, to jest zamknięta historia. Ale bardzo ale pośpieszny. Jest, no jest tak po prostu pach i koniec. nie znaczy, wiesz Ja mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze na samym początku, mikro spoiler na przykład Dr. Afra się kończy, czy nie pamiętam, czy to teraz doktor Afra, czy Star Wars, mamy taki przeskok, ale chyba doktor Afra, gdzie nagle widzimy Afrę u Luka siedzącego nad księgą tutaj teoretycznie mamy luka siedzącego nad księgą, Afry nie ma. W Wejderze sam do tego nawiązywałeś, mamy Wejdera i droidy. Kiedy Wejder nam się tutaj pojawia, znów jest w zupełnie innym miejscu. Zresztą, no przecież tam mamy nasze złe droidy obok Wejdera, które nagle tutaj jak wchodzą na scenę, to już są w ramach tej drużyny D, która tak jak też mówisz, będzie miała jakiś osobny komiks, więc mówię, tu jest bardzo dużo takich. takich nie niecią... Miałem wrażenie, że te wcześniejsze tomy jakieś były bardziej, tak wiesz, naturalnie zintegrowane z tym wszystkim, no ale. to znaczy, Bo to one jest... podprowadzały wcześniej, nie. One podprowadzały często końcówkach tych wcześniejszych tomów. Tutaj pewnie będzie tak, że początki tych tomów, które już są tak, w ramach tego. Tak siódemek, nie? E, mhm. Tak, tak, że one nas prowadzą. Wiesz, finalnie jak przeczytamy całość, to, to może być duży plus. Bo do tak, tej pory właśnie ja narzekaliśmy, zgadzam. że te komiksy w ogóle się wielokrotnie nie przecinają albo bo po prostu pada gdzieś tam e, informacja o jakichś wydarzeniach albo po prostu mamy coś związanego ze Szkołatnym Świtem, ale absolutnie nie z e, głównym eventem. A tutaj podejrzewam, że te przecięcia będą bardzo duże, czyli możliwe, że ten crossover lepiej by się czytało tak jak był wydawany komiks po komiksie, bo zakładam, że to się przecinało e, jak było wy wydawane zeszytowo, ale w sumie nie wiem, nie sprawdziłem. Ale tu moim zdaniem tak musi to być, e, chyba i faktycznie zobaczymy, ale to może być plus przy takim czytaniu łącznym, bo tutaj są takie sceny, gdzie na przykład wprost, nie wiem, że w pewnym momencie... Plaga, ta, ta, ta istota, ten skorcz, nie wiem, po angielsku to jest jako skorcz, bo nawet się spróbowałem sprawdzić, czy on ma jakąś nazwę. U nas to jest chyba po prostu jako Plaga. Yy, tam rzuca coś takiego, że yy, zdekonspirowałem się przed rebelią, muszę zacząć szybko działać. Tego w ogóle w tym komiksie nie ma. Yy, tu jest na przykład jedna rozmowa z Lukiem, kiedy... Teoretycznie jest. No Tripio... W, w odlatuje statkiem od no, rebelii, ale... statek. On mówi, że oni to zauważą, mhm. dlatego droidy w Sojuszu Rebeliantów robią psoraję wybuchów. No okej, okay. teoretycznie... no to chyba... No ale właśnie, no to, to jest takie teoretyczne, nie? bo to jest po prostu mrugniesz i, i, no i tego się nie wyłapie, bo ja osobiście myślałem, że tu są jakieś większe konsekwencje nie? niż tylko, tylko właśnie ta ucieczka. Tak samo jest z Wejderem, że, że też mamy pewien fragment z Wejderem I, i tutaj też widać, że pewnie właśnie w Wejderze będzie to jakoś rozbudowywane, także no, tych nieciągłości tu jest naprawdę, naprawdę dużo. A ta z końcówki jest o tyle istotna, że ja mówię, ja to czytałem dwa razy. I ja do końca nie wiem, jakby, jak to wszystko się potoczyło i dlaczego z jednej strony Plaga najpierw można powiedzieć, że wygrała, a, a z drugiej strony później, dlaczego to tak szybko wróciło do pewnego status quo. To żadne spoilery, mam wrażenie, bo... i Przecież wiemy, w jakim okresie się to rozgrywa, więc wiemy, że tu nikomu się nic złego z tej głównej ekipy nie stanie. No i zobaczymy, jak to, jak to zostanie wszystko obudowane w tych poszczególnych albumach. Tak jest. No to tę część mamy za sobą, czyli jak to się sprawdza samodzielnie, no tak sobie. Ale ja ci powiem, że ja podchodziłem do tego komiksu z mocno obniżonymi oczekiwaniami, bo jednak no, nasłuchałem się od znajomych, tak, że on to był nie mógł, jest mega dokańczy. krytykowany. No, że to naprawdę się męczy i bardzo możliwe, że czytając z, naprzemiennie zeszyty tych wszystkich serii, to mogło być męczące, bo e, mnie ten komiks na początku się podobał. Ta narracja mi się podobała, te wszystkie myśli, przemyślenia i jakiś tam wewnętrzny dialog tego głównego złego mi się podobał. Horrorowo mi się to podobało, bo te droidy całkiem fajnie wyglądają. Nawet jak są tylko z tymi fioletowymi oczami ale tak trochę w cieniu to, to nawet robi wrażenie zadziwiająco nawet tripio e, zły tripio jest do kupienia to jak to się, oni się wszyscy przemieniają i tak dalej to jak zaczynają robić te eksperymenty dużo nawiązań Nie mówię kurde całkiem fajny komiks ale powiem Ci, że jak dobrnąłem tak do czwartego, piątego zeszytu to ja już czułem takie zmęczenie tą całą narracją, bo oni tu przez cały komiks mielą tak naprawdę to samo. Jesteśmy głodni jak e, zarazić więcej droidów, jak poradzić sobie z tym, żeby mięso było pod naszą kontrolą i tak dalej. I to jest tak mielone i mielone. I to, co na początku, te wszystkie dialogi wewnętrzne tego złego były ok, tak w końcówce ja już się chciałem ślizgać oczami przez nie, bo już, już mnie, miałem, miałem momenty odpływania na niektórych dymkach. Eee, no, także... Mam To jeszcze nie jest ocena, ale mam trochę problem, bo tak jak mi się podoba wiele rzeczy, tak w sumie te pięć zeszytów ja bym mógł streścić w dwóch zdaniach ja rozumiem totalnie, bo też mam lekki problem z oceną końcową, bo ja ci powiem, że mnie akurat ta narracja, narracja, narracja trochę nie przekonywała już na samym początku i ja uważam, że ona jest najgorszym elementem tego komiksu i ona mi się bardziej kojarzyła z tym jak historię prowadzi Greg Pak, a nie z tym jak tak to robił do tej pory. Jak do tej pory. Dzięki Bogu, że tego Pak nie pisał. Bo w ten no ale wiesz, ale to i tak, to, to nie jest styl, w którym Soul normalnie pisze i mam tak. wrażenie, że to trochę tak. zawodzi, bo tu są fajne, wiesz, ty, ty mówisz, że na początku ci się podobało, mnie już od początku to męczyło, wydaje mi się, że na początku to działa, dlatego, że to jest bardzo fajnie zrobione wizualnie, jak tam na początku mamy, wiesz, to opan panowanie droida, później mamy ten przekrój przez Gwiezdny Niszczyciel, później właśnie mamy ten atrof tak, na załogę gwiesnego niszczyciela, to naprawdę robi to wszystko wizualne wrażenie, to jest mocne, bo tutaj są naprawdę takie sceny jak, nie wiem, tam masz tego droida medycznego z piłą łańcuchową na przykład kogoś tam atakującego, terażenia prądem, jakieś w ogóle inne tego rodzaju motywy. To po prostu robi wrażenie wizualnie i dlatego wydaje mi się, że jest do kupienia ta narracja w tym samym punkcie wej wejścia. Natomiast później mnie to przeokrutnie męczyło, bo tak jak mówisz, z jednej strony to jest monotonne, z drugiej strony My niby cały czas dostajemy jakieś dodatkowe elementy, ale przez tę nieciągłość tej historii ja i tak mam naprawdę problemy ze zrozumieniem co do, co do końca tutaj się w końcówce dzieje, dlatego ta końcówka no, jest trudna do strawienia przez ten miks właśnie tej uciążliwej narracji i pewnych fabularnych dziur. I to mówiąc, ja Ci powiem, że mi wiele motywów strasznie się tu podoba, bo po pierwsze, ja kupuję sam ten motyw inwazji. To jest trochę tak, że to nie jest nic dla mnie jakby nowego w tym sensie, że mi to się mocno kojarzyło z Marvelowską Anihilacją na przykład. Nie wiem, czy ty czytałeś Anihilację albo nie. Anihilację Podbój. To jest trochę podobny motyw na zasadzie, że wiesz, też się pojawia pewna plaga idąca przez kosmos, po prostu wiesz, pożarająca praktycznie światy no i różne drużyny też w bardzo dziwnych konfiguracjach próbują ogarnąć sytuację i tutaj miałem wrażenie, że to jest podobny w założeniu event, nie? że właśnie mamy coś, co dosłownie atakuje wszystkich, nie? bo to jest samo to już mi się wydaje fajnym punktem wyjścia, że mamy właśnie ataki na rebelię i na imperium i w zasadzie na wszystko, co żyje i, i to jest fajne. Druga rzecz, która mi się bardzo podobała i która dla mnie też jest czymś, co mi się z kosmicznym Marvelem kojarzyło, to jest ta kolonia tych świadomych droidów, bo znów wydaje mi się, że to jest bardzo fajny patent i podoba mi się ten pomysł, bo ja lubię takie zabawy. To mi się trochę też, nie wiem, z takim twardym science fiction, nie wiem, spod znaku Asimowa na przykład kojarzyło, wiesz, te dywagacje na temat świadomości robotów i, i tego, jak na przykład, nie wiem, taki robot czy droid zachowywałby się po osiągnięciu tej świadomości. To z jednej strony. Z drugiej strony, no, umówmy się, ta kolonia cała, ona też jest sporym źródłem humoru no bo tam dosyć szybko yy, na scenę wchodzi drużyna D yy, która po prostu yy, no ja jak zobaczyłem ten tak. kadr to, to, to miałem tak jak że mógłbym zacytować tutaj chłopaków z baraków i słynny met, mem yy, czy fragment yy, ale żeście drużynę zebrali drużynę totalnych no yy, wiecie o czym mówię i, I to jest zabawne, bo oni są jeszcze zestawieni z tym m, takim y, guru, który, wiesz, gada te wszystkie górnolotne treści o no. objawieniu, oświeceniu świeceniu i tak dalej. A oni wszyscy, ale Koleś, ale my tu wpadliśmy tylko zabijać, nie? To, to, daj nam kogoś do zabicia i skąd to pitolenie, nie? Więc, więc to, jest, to jest też całkiem fajnie zrobione, a do tego podoba mi się ten kontrast pomiędzy m, takim też sekciarstwem w stronie wizualnej, bo to ta kolonia to jest wiesz, kolory, te jakieś kapłańskie szaty, ołtarze i tak dalej, i tak dalej, z tym fioletowym, brudnym światem zaatakowanym przez plagę i, i to jest fajny element. Podoba mi się ta koncepcja próby przejęcia tych organicznych, a w końcu to, że się kończy to przejęciem tych mieszanych, że się tak wyrażę, postaci, bo mamy Lobota na przykład czy walansa chociażby i to jest też kolejny bardzo dobry motyw. Podoba mi się i niestety tu ubolewam, że to będzie pisał pak bo wydaje mi się, że ten motyw ataku na Wejdera też z tych samych przyczyn, czyli właśnie, że on jest częściowo mechaniczny też jest bardzo fajny. Podoba mi się ten wątek, kiedy ten umysł Plagi dzieli się na te różne formy, żeby no, ten cały świat spróbować jakoś, wiesz, ogarnąć mm -hmm, po prostu mm -hmm. i, i dzieli się na taki wielo, umysł, e, Bardzo dobry patent i tu jest mnóstwo właśnie takich różnych elementów do tego, wiesz, te nawiązania, gdzie tu nam jakieś postaci migają, tu nam e, się pojawia to nawiązanie do ostatniego strzału, które ty też prywatnie mi sygnalizowałeś. Mnie to mega zaskoczyło, bo szczerze mówiąc myślałem, że to jest taka książka, która też raczej jest nisko oceniana i nikt o niej nie pamięta, tu nagle Soul w sumie sugeruje, że ona jest dosyć ważna w kontekście tych mrocznych droidów, czy, czy, czy ten jeden wątek z ostatniego strzału jest dosyć ważny z perspektywy tego eventu. No więc ja suma summarum no byłem naprawdę przez większość tego komiksu zadowolony. Do tego, wiesz, ten horror też jest fajny. To jest to, co też chwaliliśmy w Cytadeli Grozy. Nie wiem, czy pamiętasz, że tamten event tak też jest. był um, krytykowany, że właśnie, że to nie działa i tak dalej, a kurczę, tak jak mi się tam podobały te Star Warsowe Cenobity i, i po prostu y, te, te wszystkie chore jazdy, tak tutaj naprawdę ja y, ten wątek horrorowy też kupuję po całości i nawet, wiesz, ten zmieniony Wjezdny Niszczyciel, to, to miałem takie wow, nie? Że jak sobie no, pomyślałem, no. Yy, że t, taki to, nie wiem, z Lego chętnie bym widział na przykład u tego na półce. <laughs> <laughs> Zresztą no sam, sama plaga wygląda też super, nie? Jak on no, się, fajnie się przeistacza, zmienia. nie? Także sorry, bo cię zagadałem, ale no naprawdę fabularnie mam wrażenie, że tutaj, na tym etapie, na etapie tego eventowego albumu, to jest tak, że tu jest naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych Pomysłów, które mi się podobają, ale które tutaj po prostu nie do końca wybrzmiewają. No i teraz, no, bardzo dużo w ogólnej ocenie tego eventu dla mnie będzie zależało od tego, co się będzie działo w tych poszczególnych albumach i jak poszczególne twórczynie, twórcy sobie poradzą z wiesz, opisaniem tych wątków, nie? Jak tam wypadnie Drużyna D, jak wypadnie wątek Afry, Luka czy Wejdera, czy nie? Tak jest. Niestety nie odniosę się do wszystkiego, bo już nie pamiętam, o czym mówiłeś, a nie zanotowałem sobie, ale tak z takich istotniejszych rzeczy, tak, ten horror mi się podoba, wizualnie on mi się podoba. To, jak zmienia się ten główny złol, ta plaga, no fantastyczne. To, jak już później ma jakieś żywe ręce, jakieś cuda, bardzo fajnie to wygląda, no i to właśnie kolorystycznie, rysunkowo jest naprawdę bardzo ładnie podane. To, jak oni przeprowadzają te eksperymenty na ludziach, jest fajne, Chociaż ja nie rozumiem samej koncepcji. Ja nie rozumiem trochę tego głodu, plagi. Co ona tak naprawdę, jak to działa? No, bo, bo rozumiem przejąć droidów, jakiś wirus, ale jak, jak to ma niby przejąć ludzi? Jak ona chce to osiągnąć? Nie wiem, nie rozumiem i podejrzewam, ja że to nie rozumiem. będzie wytłumaczone, bo to jest jednak na tyle głupie, że tego nie da się wytłumaczyć. Ja podejrzewam, że to jest akurat to, to jest akurat temat zamknięty. No, przez 4,5 zeszytu o tym gadali, Próbowali, mieli tam tysiące e, ludzi do przeprowadzania eksperymentu i po prostu się udało, no i tyle. No, nie, nie sądzę, żeby ktoś wchodził tutaj w wytłumaczenie nam tego. E, ale wiesz, te wszystkie połączenia, jak oni e, kombinują więcej ciała, mniej mechaniki, więcej mechaniki, mniej ciała. I tam widzimy niektóre te wyniki ich eksperymentów, a, a no, podobało mi się. Nawet kurde, kadłub Artu z rękoma i nogami ludzkimi, Chociaż przekretyjski to i tak na tyle, na tyle dziwaczny, absurdalny, że i tak robił takie horrorowe wrażenie. Także ta strona jak najbardziej na plus. Ta kolonia... Nie umiem powiedzieć, bo mi się to w sumie podoba, sam ten motyw, który tutaj mamy z droidami, bo ja wielokrotnie powtarzałem, że w zasadzie całe dzieciństwo, ja trochę tego nie rozumiałem. No wtedy, wiesz, nie mieliśmy sztucznej inteligencji, nie wiedziałem, mhm, co tak, to tak. jest i ja patrzyłem zawsze na droidy, jak na roboty. I oglądając jako dzieciak Gwiezdne Wojny, ja trochę nie rozumiałem, dlaczego Luke wraca do, na płonącą barkę dżaby, żeby uratować dwa droidy. Zawsze mówiłem to tak, jakbym wrócił do płonącego domu, żeby uratować pilota od telewizora, nie? A no teraz na to patrzy inaczej od jakiegoś czasu, z dzisiejszego punktu widzenia jeszcze inaczej i to mi się tutaj podobało, ta kolonia. No a tak jak mówisz, w zestawieniu z drużyną D e, fantastyczne. Mam nadzieję, że ten e, tom z drużyną D nie będzie za dużo tego, e, bo, bo, no. bo tutaj sprawdzałem się doskonale. I chce się więcej, ale żeby nie... Cały tom, to nie wiem, zobaczymy. E, e, e, I nie pamiętam, o czym jeszcze mówiłeś. Nawiązania, e, ostatni strzał i, i wiesz, ten po koncept na pożarcie świata imperium i rebelii na przykład, nie? Z takich istotniejszych Ach, rzeczy. No to mówię. No to, znaczy, nawiązania super, fajne. Zarówno to do ostatniego strzału, jak i te wszystkie jakieś tam mrugnięcia na pojedynczych kadrach. Fajna rzecz. Imperium rebelia tu jest liźnięte. Nie? I tak jak mówisz, no zobaczymy, jak to zostanie rozwinięte w kolejnych tomach, tych, tych pobocznych. No, zadziwiająco dużo chwalimy, nie, nie, trochę inaczej niż zwykle, gdzie mamy narzekanie i narzekanie, a potem ocena pozytywna, a tu odwrotnie. Mówimy, że to jest super, to jest super, to jest super, ale sam komiks tak tak letnio, bo właśnie przez to, że ta, ta, tak jak w pomyśle wiele rzeczy jest okej, okay, bo, bo, bo ta cała rada plagi na sam koniec też mi się podobała, ale mhm, i Pitolom tak. nadal o tym samym. Tylko, że podzielili się na ten jest od, od umysłu, ten jest od strachu, ten jest od czegoś i po prostu każdy gdzieś tam zwraca na co innego uwagę, ale nadal Pitolom, jak tu organicznych przekonać, jak tutaj teraz e, osiągnąć sukces na większą skalę, bo w odległej galaktyce nie ma Wi-Fi i wirusa nie można przez drogą taką, trzeba dotknąć, czy musi być kontakt między droidami. I, i to jest takie trochę, właśnie mówię, no, takie pitolenie i pitolenie. I my nie widzimy tak naprawdę walki z tą plagą w tym komiksie, bo to widzimy na pojedynczych kadrach i, i narrację plagi. Także tę walkę ewentualną zobaczymy w innych zeszytach. Tutaj to jest cały czas tej jego myśli i te jego rozważania. I przez to mówię, no pięć zeszytów jest finalnie męczące. No tak, ja tutaj się zgadzam z tym, co mówisz, że niestety ta końcówka, no ogólnie, tak jak też wcześniej mówiliśmy, no jest tak chyba najgorszym elementem tego komiksu, ale no dla mnie, mówię, zadziwiająco mi się to czytało przyjemnie, ale też ja Ci się przyznam, że... To będzie mało oryginalne, ale właśnie przez pewną inność tego komiksu. Nie wiem, czy, czy u mnie to nie zadziałało, że jednak wiesz, gadamy też o tym często, że z jednej strony mamy fajnie chociażby, nie wiem, Afrę prowadzoną, czy Łowców Nagród, no ale już Gwiezdne Wojny i Vader w szczególności, no to tam... Są fajne elementy, ale no to tak meandrują niestety te, te serie, nie? I mamy pewną powtarzalność i ogólnie tego jest po prostu za dużo moim zdaniem jak na te, tak krótki okres czasu m, który te komiksy pokrywają no i tutaj nagle dostajemy coś zupełnie innego, no dla mnie ogólnie to jest też trochę absurdalne, bo ta skala tego zagrożenia no, m, no. I, i jeszcze ten slasherowy finał w zasadzie y, z końcówki, który jeszcze sugeruje że to, to nie wiem nie jest może zamknięty to, y, to, to trochę tak mi się w ogóle kłóci z tym światem, no bo Umówmy się, to nigdy nie, nie wróci już pewnie, więc tego tak do końca nie rozumiem, no ale bawiłem się dobrze i też na, na chwilkę bym się chciał zatrzymać przy tej stronie wizualnej, bo tak jak ja powiedziałem na początku, ja uważam, że Lucros tutaj robi świetną robotę i ten kolorysta też jest do wyróżnienia, bo to jak on się bawi e, chociażby to ilością czarnego, niebieskiego i fioletowego, to ja byłem pełen podziwu, bo szczerze mówiąc na początku jak zobaczyłem, że to jest tak rysowane, że wszystkie te wiesz, wątki, plagi to jest dosłownie przy ograniczonej do minimum palecie barw, no to tak się obawiałem, że to będzie się ciężko czytało, tak miałem takie flashbacki z Wietnamu, jak nie wiem, czy ty pamiętasz ten komiks na dżecie, który się rozgrywał ze Star pamiętam, Warsów. pamiętam. No, to wszystko brudno-czerwone, brudno nie? I miałem coś takiego na początku, jak to zobaczyłem, że mówię, o matko, tutaj będzie to samo, tylko z fioletowym. No a oni nagle pokazali, że mają na to wszystko pomysł i właśnie wszystkie te horrorowe motywy, które ty wyróżniałaś i nie wiem, jakieś tu jakaś bitwa kosmiczna, tu coś innego, tu jakieś właśnie te elementy z kolonii i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podobało od tej strony wizualnej. Także. No mówię, z ostateczną oceną ja się będę musiał wstrzymać do y, poszczególnych albumów y, tych dalszych, ale ja ogólnie na razie jestem raczej na tak. No, jeżeli chodzi o skalę, no to jest absurdalne, no bo mamy rok czasu między epizodem 5 a 6, no już to powstanie szkarłatnego świtu, to już było dużo, a tu jeszcze walimy e, inwazję na skalę galaktyczną. E, natomiast jeżeli chodzi o kolory i rysunki, ja się zgadzam. Kolory naprawdę fajnie grają, aczkolwiek grają z rysunkami, bo tak. gdyby, wiesz, gdyby nie było tych takich skoków czasowych i tych zmian, to byś miał cały czas te same droidy malowane tak samo i to by już nie grało, to by była już wtedy Jetta. A jako, że tutaj naprawdę no, zaczynasz nowy zeszyt i w sumie tak z podziwem sobie oglądasz, co tu się wydarzyło, jak to się wszystko pozmieniało, no, no to to gra. No. I, I te wszystkie sceny jakieś tam z piłami tarczowymi i tak dalej, to wszystko gra, aczkolwiek ja bym na minus dał Okładkę. Mhm, tak. Bo ja wycinając te okładki, kadrując je do grafik do podcastów, no wycinam tam tylko pasek z nich i po prostu, jak widzę, 17 raz luka z żółtym mieczem, tylko w innej pozie, to, to już bardziej generycznie się nie da. A tego luka tu mamy jak na lekarstwo. nie? Ja rozumiem, że mroczny droid chorowy nie sprzeda pewnie tak komiksu, jak luk na okładce, ale. Eee, nie, nie podoba mi się to. Znaczy, co do okładki ja się totalnie zgadzam tym bardziej, że tu mamy dużo okładek alternatywnych i no, ja do końca nigdy nie wiem jak to jest z możliwością wyboru okładki bo ja Ci powiem, że nawet ta najbardziej bazowa, czyli okładka alternatywna do jedynki, gdzie też jest luk z żółtym mieczem ale tam jest jeszcze Vader jest Leia bodajże jeżeli dobrze widzę i, i mamy droidy z tymi fioletowymi oczami ona już jest dużo ładniejsza niż to co dostaliśmy, a nie wiem, że o tym, że na przykład mamy też okładkę z Mustafar i z taką lawą z no, zamku Weidera, no. która przechodzi w C-3PO. Rewelacyjna jest ta okładka. Co prawda, totalnie jej nie widzę w Polsce, wiesz, na okładce no, albumu no. zbiorczego. No, ale ona jest po prostu zachwycająca. Więc, no nie, jak patrzę po prostu na, na te inne okładki, to, to naprawdę dostaliśmy jednak coś raczej słabszego, no, no i tyle, no. Szkoda, no ale, ale mamy, co mamy. No, także mam problem z jakimś podsumowaniem. Na pewno nie było tak źle, jak się spodziewałem, ale jakoś na kolana też nie padam przed tym komiksem na razie. No, ja mam bardzo podobnie. Ja tutaj wyjątkowo, w sumie rzadko to robimy, na razie to mówię, jest moim zdaniem tutaj dużo świetnych pomysłów, ale będziemy musieli podsumować to jak poczytamy inne komiksy z tego worka z, te, z tego crossa mroczne droidy i no i zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi. Nie? No dobrze no to dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Master Skywalker, there are too many of them what are we going to do? Cześć, z tej strony ponownie Jerry. I jest ze mną... Hubert. Cześć Hubert, Cześć. W sumie przy tych seryjnych komiksach Star Wars do tej pory tego nie robiliśmy, ale to jest efekt tego, że ty późno zacząłeś je czytać, ale już teraz jesteś na bieżąco, nie? No, późno jak temu. Rok temu, no ale to już wiesz, my omawiamy te komiksy dużo dłużej, e, ale co, jesteś na bieżąco, tak? No tak. Tak, e, to zanim przejdziemy do samych Mrocznych Droidów, o których dzisiaj postanowiłeś kilka zdań opowiedzieć, to powiedz, która seria jest twoja ulubiona? Łowcy nagród i oni to byli też Pierwszymi dwoma tołami, które Przeczytałem Tak, Łowcy nagród, no to jest bardzo dobra seria wcale, się, wcale mnie nie zaskakuje Że ją lubisz Bardziej mnie zaskakuje, że nie lubisz Doktora Afry Ale to jest mhm. temat na inną dyskusję nie, Doktor Afry nie jest zła, najgorsze są Star Wars i Vader. Najgorsze no są Star Wars i Vader. no dobrze. Dobra, ale przejdźmy, o bo to jest temat na osobną dyskusję, może jak się pojawią siódme ostatnie tomy Afry i Łowców Nagród, to sobie o nich porozmawiamy. Szkoda, że się już kończą. No szkoda, niestety, ale to już tak jest. Ale dzisiaj chciałeś porozmawiać o Mrocznych Droidach, które przeczytałeś niedawno, całkiem, tak? No, wczoraj. Wczoraj, tak, tak, tak. No i to jest seria, która łączy te wszystkie serie i zaczyna się po ukrytym imperium, tak? Kiedy się pojawia jakaś tajemnicza siła, która infekuje droidy. No i ta seria była zapowiadana jako taki horror w Gwiezdnych Wojnach. No i powiedz, jak to oceniasz pod kątem horrorowym, bo ty jesteś teraz trochę. Yy, eksplo sześć eksplorujesz horror sześć nie? patrząc chociażby na to, że siedzisz w tym Fnafie 6 na, sześć... na 10, a czemu 6 na 10? Co było horrorowe, co twoim zdaniem działało, co ci się podobało a co ci się mniej podobało i co nie, nie do końca działało? Mniej podobało mi się to, że to jest horror, nie? a w królach często pokazują chwilę śmierci a tutaj oni pokazywali już martwych ludzi Okej, okay, czyli po prostu jakby nie było e, takich bezpośredni dreszczy, scen dreszczyku, dreszczyku nie było, mniej napięcia było no dla tak. ciebie, tak? E, czyli tak jak we FNAFie tam miałeś na przykład, że cię potwór atakuje, tak tutaj to już miałeś bardziej tylko tę efekty, tak? jak, jak potwór bieg we Fnafie to było. No tak, no ale to wiesz, to jest inne medium, bo tu tak. masz komiks, tam masz film, no ale książkę jak czytałeś, to też mówiłeś, że czułeś napięcie, tak? No. Czyli tutaj tego napięcia jak tak nie czułeś? No nie. Ale same te sceny horrorowe, różne te e, efekty eksperymentów i atak na niszczyciel chociażby, to Ci się podobało? Tak. co Ci się podobało wizualnie? Ci się podobało, jak to było przedstawione? Tak. A mogę powiedzieć coś o tej głównej plazu, o tym, tak, co, o, o tym, tym głównym... dowodzącym? Tak, on no. wygląda to jak Fantomen z Myszki Miki. Fantomen z Myszki Miki, no A tak, co to, to była za postać Fantomen? No to był ty główny złotek. ale to było w komiksach, czy tak, w? Tak, w komiksach. W komiksach, tak? Eee, no, ale podobał ci się, jak wyglądał ten plaga i jak ten niszczyciel on sobie zmienił pod siebie? Ten niszczyciel to jest plaga 01 Plaga 01, no tak, ale ta plaga 01 podobało ci się jak zmienił tak. rocznego niszczyciela. Tak. A jak oceniasz te wszystkie droidy, które były tak opętane i miały te fioletowe oczy. Działało, działało to na ciebie? Podobało ci się to? No tak. 5 na 8. Pie... 5 na 8, a czemu zmienia skalę? Nie. Co ci się podobało, a co ci się nie podobało w tych opanowanych droidach? W sumie, no. to, to strasznie dziwnie wyglądało, że jak one są opanowane. I trochę dziwne było to, że jak one mówiły, to to nie było pokazane jak w normalnych chmurkach mówią. Mm -hmm. no, tylko, że to było takimi chmurkami pokazane i tylko teksty, które mówił do kogoś. Ten plaga, tak? I tylko ta główna piątka e, mówiła te, a tak to wszyscy mówili. Takimi dzi no, ale narratorskimi Nie, w sensie, że narracja była w no dymkach, tak? tak? No bo te... Nie, mi się to nie podobało, bo ja nie lubię, jak dużo jest narracji. Nie, okej, okay. no bo ta fioletowa narracja, no to jest właśnie to wszystko, co mówi plaga i jest ta, to, ta dodatkowa narracja. No bo te opanowane droidy, no mówiły normalnie. nie No tutaj mamy c 3 Pioro, jak rozmawia z Lukiem, on już jest opanowany i on ma normalne dymki, tak? No tak, tak. A to chodzi to, ci o te fioletowe dymki, tak? No tak. No Ale dobra. to jest tylko kilka scen, kiedy one mówią normalnie No, no, no A ogólnie y, podobała Ci się akcja i to, jak y, nasi bohaterowie z różnych stron y, próbowali z Plagą walczyć? No, 7 na 10 7 na 10, no to co było fajne, co było mniej fajne? Mniej fajne było to, że jak dalej, jak oni walcz, walczyli, to te roboty, z którymi walczyły, uh -huh. walczyli też tą narracją się poskiwała. Okej. Okay. A to, że... Czyli to... też, że cały czas Plaga opowiadał tak, tak naprawdę z boku no trochę, tak. tak? A one w ogóle nic nie mówiły, a, ta, a roboty miały normalne dymki. To było trochę dziwne. No dobra, ale sama ta akcja, te walki, to wszystko to Ci się podobało? Tak. A jak Ci się podobała Drużyna D? Czyli nasze... Złe droidy z Fajne. Forlomem, z AG-88, które... Ale to nie rozumiem, bo chyba nie, tu nie ma... Wszystkie są opisane poza AG-88. 80... Nie, tym. Tak? Triple, triple Zero tutaj no, jest nieopisane. No, no ale no, on jest jako głównodowodzący dowodzący, wiemy. A podobał Ci się w ogóle ten motyw z tymi uwolnionymi droidami? Z tym Ajaxem, Sigmom i z tym jego sektą? Czemu się śmiejesz? A, jak są z Sigma? No, ale czemu się śmiesz? Sigma. Sigma. To jest ulubione, nie... ulubione, ulubione słówko młodzieżowe, tak? No, ale no to ale o to Sigma, chodziło, że on Sigma jest. Sigmą nie był. No, jak My... to nie był? Pokonał plagę, to chyba no, by No, za było. drugą próbą. No, ale A jednak Sigma się udało. by pokonała za pierwszym no dobrze. No to powiedz mi jeszcze, jak Ci się podobały tutaj rysunki i jak ta historia była prowadzona. Połapałeś się we wszystkim, bo tutaj jednak tak. jest to tak napisane, że jest sporo takich przeskoków i takich dziur. Było dla Ciebie to wszystko jasne i czytelne? Tak, tylko to nie rozumiem, bo niby to plaga robi wszystko dobrze i nagle w, trz w trzech dymkach mają trzy takie najważniejsze Ludzie roboty. Mhm, tak. Czyli Valenza, robota i to babę. Z tak, z Afryki. Mhm, no. no bo oni byli półrobotami, czyli czy mieli te wszczepy, dlatego zostali opanowani na plagę. No, ale oni zostali opanowani tak. No tak, no bo tego nie widzimy tak naprawdę, No To trochę nie? bez sensu według mnie. No bo to są takie przeskoki, to pewnie się będzie wyjaśniać w poszczególnych seriach. No tak w dwóch dymkach mogliby pokazać. No tak, a pewnie pokażą po prostu w poszczególnych seriach, tak? Hmm. No dobra, no to ogólnie powiedz mi, jakie jeszcze rysunki oceniasz? Podobały ci się ilustracje w tym komiksie? Tak, ilustracje a. ładne. Mhm. Nie, tutaj nie rozumiem w sumie, dlaczego one miały fioletowe oczy, bo gdyby nie miały, jak mają fioletowe oczy, to od razu widać, które są zarażone, a mhm. które nie, jakby miały innego koloru oczy, to by... Się coś... maskowały, tak? No właśnie, no tak, no by ale miały po prostu taki mikroznaczek na rękach, albo na części. No tak, no ale to one są tak jakby zainfekowane i to ta plaga ma fioletowy kolor i fioletowe oczy, no i tak wszystkie droidy później są pokazywane. No to powiedz mi, jak oceniasz ogólnie ten komiks? Podobał Ci się? 7 na 10. 7 na 10, czyli ogólnie jesteś w miarę zadowolony. Chociaż tego horroru mówisz, że aż tak bardzo nie czułeś pod kątem napięcia. No nie. Ale strona wizualna i sama historia dla Ciebie spoko. No dobra, no to co? To przeczytaliśmy Mroczne Droidy, to teraz będziemy czytać kolejne siódme tomy. I będziesz chciał sobie jeszcze pogadać o, nie wiem, o Łowcach na grud, albo ławsze, jak się skończą? O łowcach nagród tak? A o Awstrze nie wiem, bo muszę jeszcze Szósty, szósty tam nagrobić. przeczytać. No dobra. No to y, póki co dziękuję Ci w tym układzie za rozmowę. Piątka i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. To niedługo może będzie trzecia subasa. finished? over, man. Game over, man. Game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do It's over. Nothing is over.